Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Wiadomości z rynku nieruchomości. Miejsca pracy napędzają rynek realnościowy. Najnowsze badanie rynku nieruchomości przeprowadzone przez giganta hipotecznego Fannie Mae wykazało wzrost zaufania konsumentów w miesiącu maju. Konsumenci doświadczają znacznego wzrostu dochodów gospodarstw domowych, a to pomaga stworzyć bardzo pozytywną prognozę dla rynku realnościowego. Obecnie 2 trzecie wszystkich Amerykanów twierdzi, że wolałaby raczej kupić dom niż go wynajmować. Również 2 trzecie twierdzi, że właśnie teraz jest dobry czas na zakup domu. Ponadto liczba Amerykanów, którzy wierzą, że teraz jest dobry czas na sprzedaż domu, wzrosła do rekordowo wysokiego poziomu. Nieuzasadniona, negatywna perspektywa dla rynku nieruchomości. Pomimo optymizmu wyrażonego w tym roku przez konsumentów i analityków co do wyników rynku nieruchomości, są też tacy prognostycy, którzy wróżą nieciekawą perspektywę dla udziału długoterminowego właścicieli w Stanach Zjednoczonych. Urban Institute, zespół ekspertów w zakresie polityki publicznej, opublikował niedawno swoje prognozy dotyczące wskaźników posiadania domów na własność. Zdaniem tego instytutu, wskaźnik posiadania domów na własność w USA spadnie z ponad 65% z 2010 roku do około 61% w roku 2030. Real Estate Today rozmawiało z głównym ekonomistą Realtor.com podczas konferencji, która odbyła się we wspólnym Centrum Studiów Realnościowych Joint Center for Housing Studies Uniwersytetu Harvarda. Specjaliści do spraw rynku nieruchomości spotkali się w celu omówienia długofalowych prognoz i zmian demograficznych w Stanach Zjednoczonych. Twierdzą oni, że nie zgadzają się z negatywnym punktem widzenia Urban Institute, którego projekcja opiera się przede wszystkim na przykład że w miarę wzrostu liczby mniejszości narodowych w Stanach Zjednoczonych będą one nadal miały trudności z zakupem domów. Niedawna publikacja autorstwa wiceprezesa i ekonomisty Banku Rezerwy Federalnej w St. Louis przeciwstawia się temu punktowi widzenia. Eksperci zgadzają się z faktem, że posiadanie domu na własność przez mniejszości jest istotne. To wskaźnik ten prawdopodobnie wzrośnie, ponieważ ludzie żyją dłużej, a co za tym idzie, społeczeństwo starzeje się. Odwrócone hipoteki dezorientują starsze osoby. Starszym właścicielom domów, którzy skorzystali z odwróconej hipoteki, może grozić utrata ich domów, donosi CNN Money. Nowe badanie przeprowadzone przez Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów Consumer Financial Protection Bureau pokazuje, że starsi właściciele domów stanowią cele reklamy, która często jest niedokładna, niekompletna lub wprowadza w błąd. Odwrócona hipoteka umożliwia właścicielom domów w wieku powyżej 62 lat uzyskać dostęp do ich kapitału własnego, tytułu kredytu hipotecznego dzięki pożyczce, której nie trzeba spłacać aż do czasu przeprowadzki, sprzedaży domu lub śmierci. Problem polega na tym, że wiele osób, które korzysta z odwróconej hipoteki, nie zdaje sobie sprawy, że jest to pożyczka, którą muszą spłacić. Dodatkowo, jeśli właściciel domu zalega z płatnością podatku od nieruchomości, ubezpieczenia właściciela domu lub z kosztami utrzymania, może on być narażony na ryzyko przejęcia nieruchomości przez kredytodawcę odwróconej hipoteki w procesie sądowym. Nastawienie najemców bardziej optymistyczne niż właścicieli. Nikogo chyba nie dziwi fakt, że spojrzenie właścicieli na wartości domów w dzielnicach, w których mieszkają, jest pozytywne. Jednak badanie przeprowadzone niedawno przez Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku pokazuje, że wynajmujący jeszcze optymistyczniej zapatrują się na wzrosty cen domów. Według serwisu internetowego Real Estate i właściciele spodziewają się, że wartości domów w ich sąsiedztwach wzrosną w przeciągu roku nieco ponad 4%, a najemcy są zdania, że wartości domów pójdą w górę o ponad 5%. Zarówno większość najemców, jak i nabywców zgadza się, że zakup domu jest dziś dobrą inwestycją.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 Uwaga poszukujący domów na północno-zachodniej stronie miasta i na przedmieściach.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 Z rynku nieruchomości. Najlepsze trzy małe miasta. Jeśli zgiełk wielkiego miasta nie jest dla Ciebie, livability.com opublikowało listę najlepszych małych miast w Stanach Zjednoczonych. Przyglądając się czynnikom, które zapewniają zwarte społeczności i niektóre udogodnienia wielkich miast, strona internetowa, która zajmuje się badaniem tego, co sprawia, że różne społeczności są świetnymi miejscami do życia, wymieniła swoje trzy ze stu najlepszych małych miast 2015 roku. Na miejscu trzecim znalazło się zabytkowe miasteczko Old West, Durango w stanie Colorado, położone wśród pięciu największych ośrodków. Środków narciarskich. Na miejscu drugim mamy jedno z najszybciej rozwijających się miast w Nowym Meksyku Los Alamos, w pobliżu rezerwatu przyrody Valles Cardera i Parku Narodowego Santa Fe, a na samym szczycie listy najlepszych małych miast 2015 roku uplasował się Lebanon w stanie New Hampshire. Siedziba kilku pracodawców branży high w pięknej Dolinie Rzeki Connecticut. Wszystkie trzy najlepsze miasta liczą mniej niż 20 tysięcy mieszkańców. Chcę kupić dom. Hmm, lecz gdzie? Już wiem! www.posiadłość.com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 Nowe badanie przyniosło kilka zaskakujących wyników dotyczących tego, co amerykańscy nabywcy domów wiedzą o swoich ocenach kredytowych. Według agencji kredytowej TransUnion 3 czwarte wszystkich potencjalnych nabywców domów ma świadomość, że ich ocena kredytowa musi być dokładna. Ale większość z nich nie wie dlaczego. I co ważniejsze, nie wie, co zrobić, aby ją poprawić. Tylko 45% osób, które myśli o zakupie domu rozumie, że ich ocena kredytowa mierzy ich zdolność do spłacenia kredytu, ich aktualne obciążenie kredytowe lub ich zasoby finansowe. TransUnion zaleca, aby wszyscy konsumenci zbadali swój raport kredytowy, dowiedzieli się, co on oznacza i jak go poprawić. Informacje te łatwo są dostępne na takich stronach jak credit.com, a także bezpośrednio na stronie internetowej TransUnion. Domy sprzedają się szybciej, dając sprzedającym większy wybór. Wielu właścicieli sprzedają swoje domy szybciej, i za większe pieniądze. Tak wynika z najnowszego badania dotyczącego sprzedających, które pokazuje, że wielu sprzedających przejmuje stery, jeśli chodzi o wybór nabywcy. 28% sprzedawców udało się sprzedać swój dom w ciągu dwóch tygodni od wystawienia nieruchomości na rynek. I prawie połowa wszystkich sprzedających otrzymała kilka ofert. Doprowadziło to do ciekawego rozwoju. Ponad 1 trzecia sprzedających mówi, że oferta, którą przyjęli, była oparta raczej na emocjach niż pieniądzach. Dla tych sprzedających osobista więź z kupującym okazała się ważniejsza niż cena oferty. W porównaniu do lat sprzed recesji w 2005 roku i wcześniej to więcej niż podwojenie liczby sprzedających, którzy przyjęli oferty w oparciu o emocje. W 2014 roku liczba właścicieli domów otrzymujących oferty powyżej ich ceny wywoławczej niemal się podwoiła w porównaniu do lat recesji 2008 i 2009. 2016 na dobrej drodze do roku rekordowego. Jak wynika ze śródrocznego raportu dotyczącego rynku nieruchomości przygotowanego przez Realtor.com, oczekuje się, że rynek nieruchomości czeka najlepszy rok od niemal dekady. Silny wzrost opiera się na solidnych fundamentach gospodarczych. W ciągu ostatniego roku utworzonych zostało ponad 3 miliony nowych miejsc pracy, z czego jedna trzecia przypadnie osobom w wieku od 25 do 34 lat, a to doskonała wiadomość dla kupujących dom po raz pierwszy. Jak donosi Realtor.com, obecnie taniej jest kupić niż wynając w 80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 Słuchacz z miejscowości Villa Park pyta, jakie dokumenty są potrzebne w celu uzyskania kredytu hipotecznego, jeśli nie posiada żadnej historii kredytowej. Istnieją sposoby na zweryfikowanie Twoich płatności z tytułu rachunków za media, telefon i czynsz. Ważne jest również, aby pamiętać, że właśnie w tym miejscu zaczyna się tworzyć Twoja historia kredytowa. Jeśli Twój raport kredytowy jest pusty, to nie jest źle, ale nie możemy na tej podstawie powiedzieć, jak będziesz spłacać kredyt. Postaraj się o kartę kredytową i rzetelnie ją spłacaj. Twoje pożyczki na samochód, te rzeczy pomagają stworzyć historię kredytową i uzyskać kredyt hipoteczny. Uzyskanie karty kredytowej jest dobrym pierwszym krokiem, ale zachowuj się odpowiedzialnie. Osoby młodsze, które myślą o przygotowaniu się do uzyskania pożyczki, naprawdę powinny się na moment zatrzymać i zastanowić. Możesz uważać, że nie potrzebujesz kredytu lub kart kredytowych, gdy jeszcze jesteś w Kaledżu, lub jeśli właśnie się wyprowadziłeś od rodziców, ale pamiętaj, że potrzeba czasu na zbudowanie swojej własnej historii kredytowej. Słuchaczka z miejscowości Elmwood Park pyta. Czy można poprawić złą historię kredytową? Odpowiedź. Rozmawiamy z wieloma kredytobiorcami, którzy myślą, że mają złą historię kredytową, a w wielu przypadkach nie o to chodzi. Tak więc pierwszą rzeczą, jaką robimy podczas rozmowy z klientem, jest sprawdzenie historii kredytowej, aby zobaczyć, co w niej jest. Jeśli masz złą historię kredytową, to często okazuje się, że winna jest temu jakaś stara sprawa. Windykacja, rachunek metyczny, coś o czym nie wiedziałeś. Chcesz, aby ktoś Ci doradził i spojrzał, na Twoją historię kredytową i przedstawił zalecenia. Istnieją również usługi monitorowania historii kredytowej, gdzie możesz otrzymać bezpłatny raport kredytowy, a także gdzie będziesz powiadamiany o wszelkich nieuczciwych działaniach. Musisz wiedzieć, co się dzieje z Twoją historią kredytową. Możesz raz w roku uzyskać raport kredytowy na swój temat i nie wpłynie to na Twoją historię kredytową. To prawda. Jest wiele osób, które mają nadzieję na zakup domu, ale wiedzą, że mają złą historię kredytową lub boją się, że ją mają. Po prostu trzeba przyjść i to sprawdzić. Sprawdzając co roku swój raport kredytowy, nie wystarczy spojrzeć na samą punktację. Rzuć okiem na to, co w nim jest, a będziesz zaskoczony. Możesz znaleźć w nim pożyczkę na samochód spłaconą 15 lat temu, ale z jakiegoś powodu wciąż tam widniejącą, a godzina lub dwie spędzone na telefonie mogą usunąć ten problem z Twojego raportu kredytowego to trochę jak wiosenne porządki, od czasu do czasu powinieneś posprzątać. Jednym z czynników, który wpływa na Twój rating kredytowy jest Twój wskaźnik ogólnego zadłużenia. Powiedzmy, że masz trzy karty kredytowe i możliwość pożyczenia 5 tysięcy dolarów na każdej z nich. To łącznie 15 tysięcy dostępnego kredytu. Ale jeśli każdego miesiąca wydasz, ale w całości nie spłacisz 5 tysięcy zaciągniętego kredytu, to z punktu widzenia kredytowego wykorzystałeś 1 trzecią dostępnego dla Ciebie kredytu, a to zaczyna wyglądać jak ryzyko. A zatem znajomość swoich Wskaźników kredytowych i spłata długu, który się pojawia, gdy ubiegasz się o pożyczkę, może pomóc poprawić twoją ocenę kredytową. Słuchacie radiowego magazynu posiadłość. Ha, ha, ha! Kupiłem, kupiłem mój własny dom, dom, domeczek, domusiek a mówili, że to niemożliwe. Haha! Ha!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 Murowany dom parterowy o powierzchni 2000 stóp kwadratowych. Cztery sypialnie, dwie łazienki, pełny wykończony basement, garaż na dwa samochody. Cena wywoławcza 80 tysięcy poniżej wartości rynkowej. Przy wpłacie 8 tysięcy dolarów rata miesięczna wyniesie 1160 dolarów.